Klasyka, Klasyka i nowość, nowość hit i gnioty. Wszystko, wszystko, co my rocznie, strażny, i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 2 stycznia 2021 roku. Słuchacie właśnie 200. O nie, 200, 323 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. Cześć wszystkim. Cześć. Cześć, cześć. Kurczę, powiem Wam, że nie pamiętam, kiedy ostatni raz nagrywałem. Znaczy nie na tam? to pamiętam, bo to akurat nie było tak dawno temu. Nie wiem, ze dwa tygodnie może minęły, ale nie pamiętam, kiedy nagrywałem nawiedzony podcast, czy w ogóle jakąś solówkę w ten sposób, to znaczy na totalnym, spontanie, bez wielkich planów, researchu, stresu. Znaczy stres był, ale to o tym więcej za chwilę. Do tego w dniu publikacji, bo dzisiaj dosłownie z 2 stycznia jest, nie wiem, jakaś 16, 17, teraz w sumie nie mam zegarka pod ręką, no, w każdym razie jestem po pracy, po obiedzie, chwyciłem za dyktafon i mówię do Was. I do tego właśnie nagrywam w dniu publikacji z zamiarem dotrzymania terminu. Jakiś czas temu nagrywałem dla Was podcast urodzinowy, Metapodcast na necro przy czym no, pierwsze, drugie, trzecie podejście mi do niego nie wyszły, bo całość była trochę zbyt dołująca, no i w końcu dopiero potem coś tam mi się udało nagrać, jeszcze tego nie zmontowałem to nie poleciało, nie opublikowałem tego, ale pewnie Mam taką nadzieję, poleci w styczniu, a wspominam o tym tylko dlatego, że dziś chciałbym się skupić na trochę innych rzeczach, tak, nie chciałbym się powtarzać. I w tamtym podcaście ja dużo mówię o tym, jak ten ubiegły rok wyglądał w moim życiu, gdzieś tam też osobisty. A dzisiaj chciałbym najpierw wrzucić trochę światła na to, jak ja widzę ten 2020 w grozie. Przecież to nie będzie jakaś szczegółowa analiza. Ja nie mam też właśnie notatek dzisiaj. Nie wiem, nie zrobiłem właśnie researchu. Nie, po prostu chciałbym podzielić się taką jedną myślą, do której chyba dojdę w tych moich rozważaniach. Chyba, bo to czas pokaże. Chodzi o to, że Rok 2020 w grozie był o dziwo, o dziwo w związku z tą pandemią i tak dalej. Całkiem udany, bo COVID ym, no namącił w gospodarce, tak? Namącił w gospodarce i namącił w kulturze, bo to są też w pewnym sensie, to jest system naczyń y, powiązanych, połączonych. Pandemia. Opóźniła czy też zatrzymała wiele premier, przeniosła część filmów z Kin od razu na VOD, jak gdyby anulowała masę imprez stacjonarnych, tak? Anulowała czy też właśnie zlikwidowała różne inicjatywy fandomowe i też po prostu kulturowe z publicznością, tak? To wszystko było niemożliwe i właśnie uczyniła w związku z tym trochę zła kulturze, ale z drugiej strony spopularyzowała wolny dostęp, wolny dostęp między innymi właśnie do kultury i szeroko pojętą cyfryzację. Pamiętam, jakie to było pozytywne gdzieś tam zdziwienie, gdy w marcu zostaliśmy zamknięci w domach i nagle okazało się, że masa usług jest udostępniana za darmo czy za pół darmo, także nagle możemy obejrzeć jakieś spektakle teatralne, operowe, posłuchać audiobooków, pobrać e-book i obejrzeć filmy. Czasami naprawdę dosłownie za zerowym kosztem. Tak po prostu za friko. I wiadomo, no, za tym stały jakieś decyzje powiedzmy jak to ująć? No, finansowe, ekonomiczne na zasadzie część gdzieś tam platform chciała spopularyzować dostęp, tak jakoś namówić ludzi, żeby skorzystali z ich usług, premium czy coś takiego, żeby potem właśnie już kontynuowali te działania płacąc, ale nawet jeżeli za tym stała gdzieś tam chęć w dłuższej perspektywie zysku, zarobku, no to wtedy gdzieś tam na początku pandemii i potem w sumie też, bo to nie zniknęło jakoś po miesiącu czy dwóch, mam wrażenie, trochę się zmieniło, no bo wiadomo, no nie można też wszystkiego dawać za darmo, no bo z czegoś e, gdzieś e, twórcy e, czy dystrybutorzy muszą żyć, ale e, ten, ta tendencja jakiegoś większego dostępu do kultury w sieci i to też właśnie niekoniecznie za jakieś ogromne pieniądze troszkę się mam wrażenie e, utrzymała e, i to było strasznie pozytywne, tak pandemia, e, wirus, o wszystko jest straszne, tak, bo to niesie z sobą chorobę e, i śmierć i no... E, Cóż, tutaj nie ma co polemizować, ale jeżeli chodzi o zmiany, jakie ta sytuacja wymusiła już na jakimś takim naszym funkcjonowaniu, nas jako społeczeństwa, tutaj też w kontekście tej kultury, no one już nie są tak jednoznacznie negatywne. Tutaj zadziało się też na szczęście kilka rzeczy pozytywnych. Ponadto właśnie, jeżeli chodzi o horror, ja mam wrażenie, że nie czuć tego zastoju. Także tutaj nie czuć e, do końca, że coś się zatrzymało, zostało zawieszone w czasie, jakoś mocno przesunięte, czy coś. E, jeżeli chodzi o literaturę, no to osobiście bardzo mało nadrobiłem, bo ogólnie nie za wiele czytam w ostatnim czasie, a przynajmniej nie nowości. E, więc mam ogromne zaległości, ale gdy na przykład ostatnio gdzieś tam uzupełniałem własną biblioteczkę, czy spisywałem sobie, co jednak chciałbym gdzieś tam ponadrabiać, no to wydaje mi się, że ten rok był naprawdę niesamowity. Mamy masa nowych publikacji. Tutaj chociażby wydawnictwo 9 i Wesper bardzo mocno, bardzo aktywnie działały, ale też właśnie Dom Holgera, czy Phantom Books te wydawnictwa garażowe ogólnie y, wyszły z garażu, fenomen, no y, wyszły z cienia, z undergroundu i mam wrażenie, że no jedne bardziej, jedne mniej, ale jest jakiś tutaj też widoczny trend. tak? I do tego y, trend też bardzo pozytywny, bo związany z taką profesjonalizacją, ale jednocześnie bez odsuwania się od pierwotnego targetu. Czyli jeżeli dziewiątka teraz podpisuje jakieś kolejne umowy, ściąga nowe utwory, ma nie wiem coraz lepszą ekipę, gdzieś tam tłumaczy grafików, etc., mają audiobooki, mają dystrybucję e-booków, mają też w ogóle szerszą dystrybucję tych wydań papierowych, to no to nie jest tak, że to wydawnictwo gdzieś tam porzuca tych swoich umiłowanych w grozie, jak to się u nas w grozonecie jakiś czas pisało. Bawi mnie to do tej pory, chociaż ja tego używam raczej ironicznie. W każdym razie właśnie nie odwrócili się od nas, a po prostu jakościowo mam wrażenie, że działają o kilka oczek wyżej i to jest bardzo fajne. Tak samo jest w tych innych wydawnictwach naszych undergroundowych, w cudzysłów, a i w mainstreamie w sumie troszkę się dzieje. Ja nie mam dzisiaj szczegółowych notatek, tak bo już nie chciałem, nie chcę robić podsumowania roku jako takiego do, dokładnego, tylko podzielić się właśnie tym moim wrażeniem, że jest zwyczajnie dobrze. Tak? Zwłaszcza, nie wiem, jeżeli chodzi o weird, groteskę, czy taki horror obyczajowy, psychologiczny może troszkę, no to tutaj te podgatunki Moim zdaniem, mają się nawet trochę lepiej niż przed kilkoma laty. Właśnie inne wydawnictwa też jakoś chyba trochę mniej boją się tej łatki grozy. Wiadomo, że horror to nie jest nagle jakiś tam. To nie jest nazwa, którą nazwa gatunku, przynależności gatunkowej, którą gdzieś tam należy się hełpić, ale ja mam wrażenie, że w ogóle przynależność gatunkowa w mainstreamie jest odbierana tak sobie, że tak czy siak się jej unika nie tylko przy horrorze. Teraz, jak przeglądam katalogi, gdzieś tam kreście cudzysłów znowu poważnych wydawnict. No to wydaje mi się, że tutaj po prostu ogólnie gatunkowości się unika, a nie tylko samej grozy. Mamy w Polsce, to, to się nie zaczęło wczoraj tak, ani nie, że w tym roku, ale wydaje mi się, że zagościła, zawitała do Polski i rozgościła się ta moda na true crime w ostatnim czasie. Mamy też rosnącą listę publikacji naukowych, naukowych o zjawiskach nadprzyrodzonych, różnych aspektach horroru jako gdzieś tam formuły kulturowej. Dużo dzieje się w komiksowie. Egmo, ja się, że Egmont zastopuje troszkę, tak? Przystanie na moment, złapie zadyszkę, bo wydają tego tyle, że głowa mała, a tutaj nagle pandemia, tak? Ludzie tracą pracę, fundusze, gdzieś tam wydaje się, że konsumpcja trochę spadnie, ale może jednak przez to, że też siedzieliśmy w domach, to jednak wcale tak się nie stało. Przecież Egmont ciśnie Hellblazera, potwora z bagien, Gnata cały czas wydają, Hellboya, teraz ostatnio desist się pojawiło, w tle słyszy, słyszycie psa. A ja tego nie wytnę chyba. Ale mam nadzieję, że mnie też dobrze słychać. E, więc tak desist diz, dizi, się pojawiło. E, chociaż to akurat nie jest jakimś super newsem, ale lepszym niosem jest to, że Batman, który się śmieje, także pojawił się na polskim rynku, a już za rogiem czeka Hill House Comics, czyli serie sygnowane gdzieś tam nazwiskiem Joe'ego Hill'a, świetna sprawa, Non Stop Comics też nam troszkę tam dał, z tego co pamiętam no to na pewno dalej wydają guna, skończyli Odrodzenie wydawać pojawiło się kilka nowych tytułów, coś zabija dzieciaki Fear Agent, no to jest bardziej taka pulpa, no ale też yy, i jeszcze od yy, Milki Andolfo, od tej wbrew naturze pojawiła się Mercy bodajże, chociaż no po wbrew na naturze ja tutaj <grywania> jestem umiarkowanie yy, zafascynowany, no ale zobaczymy, pewnie i tak dam szansę, sprawdzę. Scream przecież cały czas wypuszcza kolejne tomy Aliena i Predatora. Ja już się pogubiłem totalnie w tym, co jest wznowieniem, yy, co jest do drukiem co jest nową rzeczą, co mam, czego nie mam, dlatego nie kupuję aktualnie, żeby nie mieć potem dubli, ale wydaje mi się, że tam też sporo tych nowych rzeczy się pojawia, kabum dało nam zimą przecież potworną kolekcję, a teraz chyba dom pokuty jakoś albo już się ukazał, albo się ukaże w najbliższym czasie. No i inne wydawnictwa też działają. Premierze też polscy autorzy coś tam publikują. Wydział VII przede wszystkim cały czas powstaje i powstawać będzie, i no to jest świetna wiadomość, myślę, dla nas wszystkich. Co tam jeszcze? No nie pamiętam wszystkich tytułów. Ostatnio robiłem gdzieś tam sobie taką listę pod zakupy, ale tam było wszystko i stwierdziłem, że już nie będę tego przeglądał, bo głowa mnie boli od samego patrzenia. Siedziałem nad tym nie wiem, chyba ze trzy tygodnie gdzieś tam, znaczy no 3 tygodnie nie oczywiście, ale gdzieś tam w wolnych chwilach, żeby wiedzieć, co ostatecznie muszę zamówić, a z czego na razie jednak gdzieś tam zrezygnuję, albo co zupełnie odpuszczę. Kultura Gniewu w ogóle ładnie bardzo wszędzie w ostatnim czasie, chociaż oni akurat grozą, teraz nie stoją. Tak? Od nich z grodzy to nie wiem, co ostatnie było chyba... Czarna Studnia to się nazywało, tak, ale to albo początek ubiegłego roku, albo koniec jeszcze poprzedniego, no ale w komiksowie dzieje się dużo. Podobnie w serialach i filmach. Rzeczywiście te premiery kinowe gdzieś tam zostały wstrzymane, ale z drugiej strony, hello, w tym roku yy, pojawili się nowi mutanci. Czyli Horror w uniwersum X-Men, który no, już wydawało się, że nigdy nie powstanie, znaczy może nie, powstać powstał, ale że nigdy nie uzyska dystrybucji, że w ogóle zostanie zakopany ten projekt, albo no, że będzie tak przekładany w nieskończoność przez kolejne 15 lat, no bo wszystko na to wskazywało, że tak to było po prostu przez ostatnie X lat. A tutaj pojawił się, miał premierę, jeszcze pojawił się w kinie i ja byłem na nim w kinie, nawet, więc w ogóle. Y niby rok taki straszny kinowo, a tutaj akurat ten jeden brak mi się udało gdzieś tam nadrobić, fajnie. No ale rzeczywiście trochę filmów zostało przesuwanych, czy też trafiło niespodziewanie na VOD, co pewnie też się negatywnie odbije gdzieś tam na rynku, no ale jednak te horrory powstają. tak? I zwłaszcza te powiedzmy produkcję z trochę mniejszym budżetem, jakieś kino autorskie, artystyczne, czy po prostu niedofinansowane, ono cały czas powstaje i tak naprawdę w pewnym sensie w związku z tym, że no ta konkurencja jest duża, mam wrażenie, że trochę mniej takiego syfu. Wypływa trochę więcej ciekawych produkcji. Zresztą splet to też pokazał, że w tym horrorze Anno Domini 2019-20, bardziej 20, w sumie cały czas dużo fajnych rzeczy się dzieje. Seriali nie śledzę, no ale z tego, co tam gdzieś Mando mi przebąkuje na naszych czatach wspólnych, no to tam też cały czas nie jest tak źle no i jeżeli chodzi o, o jeszcze są giereczki tak no to e, planszówkowo wow masa po prostu nowych rzeczy e, jeżeli chodzi o RPG no to też przecież ten wampir się doskonale e, sprzedał e, ten zewktulu, tulu cały czas e, dostaje jakieś tam nowe rzeczy mamy teraz kult znaczy e, crowd, crowdfunding dopiero. E, to zostanie wydane dopiero w przyszłym roku no ale też sama akcja a to był 2020 jeszcze więc e, to wszystko cały czas się kręci. Jeżeli chodzi o gry komputerowe, konsolowe, no, elektroniczne, to już któryś rok z rzędu. Ja mam wrażenie, że horror przeżywa no, już nawet nie drugą, trzecią, a piątą, szóstą, siódmą młodość. E, I też e, jest dużo promoc promocji, pozycji. E, gdzieś tam AAA e, e, z wyższej półki, ale też masa indyków. I to też e, wśród tych indyków e, jest dużo cały czas na przykład jakichś tam symulatorów chodzenia, które niekoniecznie są jakoś szczególnie udane, no ale czasami mają tam jakieś pojedyncze fajne scenki, ale jest też masa produkcji jakoś tam eksperymentalnych, nietypowych, ciekawych i nawet jeżeli są trochę niedopracowane, czy po prostu właśnie czuć, że to robiła jedna, dwie, trzy, pięć osób na krzyż i no, że nie mieli takich możliwości jak wielkie studio, no to i tak są fajnymi doświadczeniami, więc tutaj też... No, trudno jakoś kręcić nosem i narzekać. I zmierzam do tego, że w temacie horroru naprawdę dzieje się bardzo dużo i nawet gdybyśmy mieli siedem nekropolitanów tygodniowo, no to ja bym na brak tematów do rozmowy nie narzekał. Jest o czym mówić yy, i, i to jest problem. <ścoughs> yy, to jest problem, bo tu powraca paradoks Szymasa. Im więcej i im bardziej chcę, tym mniej i gorzej mu wychodzi tak jest i mam wrażenie, że ze wszystkim tak u mnie ostatnio jest, znaczy ostatnio, od kilku lat e, ładnych. Wczoraj chciałem na szybko, e, wiecie, planowałem trochę gdzieś tam na święta ponadrabiać podcastowo, ale wiecie, jak to jest w święta, nie? Gotowanie, sprzątanie, zakupy, e, potem gdzieś tam ten czas spędzony z rodziną, nawet jeżeli teraz w bardzo ograniczony sposób, w ograniczonym gronie, no to jednak Nagle się okazuje, że te święta gdzieś tam minęły, a jak się człowiek nawet ma tę wolną chwilę, no to po tym wszystkim jeszcze jak się naje, czy też przeje w święta, no to tym bardziej mu się za bardzo nic nie chce. No i tak dość szybko stwierdziłem, tak jak co roku mam z tym duży problem, że na każde gdzieś tam ferie, wakacje, święta, czy Wielkanoc, czy Boże Narodzenie, to ja planuję milion rzeczy, tysiące seriali, obejrzę filmów, książek, przeczytam, w ogóle to wszystko zrecenzuję, zrobię research 15-godzinny, do każdego podcastu i o! Tak będzie a tak nigdy nie jest. No to tym razem dosyć szybko stwierdziłem, stary, rzuć na luz, tak po prostu, nie wiem, zrób to, co teraz masz do zrobienia, nie wiem, no ogarnij się, tak nie myśl tymi planami, tak zrobisz coś więcej fajnie, coś nagrasz fajnie, jak nie, to, to też świat się nie zawali. No i w związku z tym wczoraj byłem bez podcastu, no i stwierdziłem, no w sumie to mógłbym zrecenzować tę gierkę. No albo ten komiks, no, albo coś innego. A w sumie to chciałem ten cykl zacząć tutaj. Albo i w którymś momencie po prostu odechciałem się nagrywać. Odechciałem się nagrywać, bo pojawiło się takie nieprzyjemne napięcie psychiczne. Napięcie psychiczne, które sprawiło, że chciałem się odciąć od samej myśli o nagrywaniu, tak? Chciałem po prostu zrobić cięcie, bo już czułem nagle jakiś taki nieprzyjemny, niepotrzebny stres. Nagle to nagranie nie miało być czymś przyjemnym na tak jak teraz w sumie czuję się dobrze. Mam flow, tak jakoś się uśmiecham przed dyktafonem. Tak, wczoraj nagle pojawiło się takie poczucie: O jezu, i co teraz? co ja mam zrobić, tak? Jak, jakaś właśnie presja odnośnie decyzji itd. i tak dalej. I pomyślałem sobie, no kurczę, no, tak być nie może. My żyjemy w czasach przesytu. Co ten rok, 2020 rok e, w czasach pandemii, bardzo mocno mi pokazał. I dodatkowo jeszcze mam problem z oderwaniem się od ciągłego planowania, od wyrabiania 200% normy i od podchodzenia do wszystkiego z chorobliwą ambicją. Więc, e, no, trzeba powiedzieć sobie, dość, i tak wczoraj zrobiłem. E, pomyślałem sobie, stary, już naprawdę zluzuj odpuść sobie recenzję weź po prostu jutro dyktafon, wyjdź gdzieś, znajdź e, jakieś ciche miejsce nie wiem, zejdź do piwnicy. Ja wiedziałem wczoraj, że po prostu dzisiaj w mieszkaniu za bardzo nie będę miał warunków do nagrania i to stąd te myśli. E, no i tam usiądź sobie i popluj w gąbkę. O czymkolwiek, po prostu. Mm, Wiedziałem, że jak zacznę się zadręczać tym nagraniem, to ono nie powstanie. Jak ono nie powstanie, to kolejny tydzień będzie podwójnie stresujący, bo będę myślał o tym, żeby zrobić dwie audycje. Tę zaległą, no bo przecież nie mogę pozwolić, by pierwszej audycji w roku nie było. czy znaczy mogę, ale, ale nie mogę. Rozumiecie. Albo nie. No nie mogę pozwolić, żeby tej pierwszej audycji w roku nie było, więc nagrywając drugą będę chciał nagrać od razu dwie i to będzie znowu niepotrzebny stres. I ten stres będzie się multiplikował. A to jest ostatnia rzecz, jakiej jak teraz w życiu potrzebuję, yy, dlatego no właśnie nagrywam dla was tę metę. Uznałem, że kurczę, no, może niczego jakoś interesującego nie powiem, pewnie dzisiaj, ale jeżeli ktoś lubi nekro, to pewnie i taki gatki posłucha i może nawet z jakąś tam przyjemnością, a jeżeli ktoś, nie wiem, czeka tylko na konkretne materiały, czy na w ogóle tylko na recenzję filmów, czy tylko książek, czy czegoś tam, no to po prostu przeskoczy i tak każdy odcinek meta i każdy odcinek, który go nie interesuje, no i też spoko, no. Niech każdy bierze to, co mu się podoba, tak jak mówię, żyjemy w czasach przesytu, jakby nie patrzeć. No i hmm, mam głowę pełną pomysłów na materiały, tak? mam głowę pełną planów, mam też ogromną listę zaległych i przyszłych nagrań, a przy tym mocno ograniczoną ilość czasu i sił. I ja powiem wam, że nie bardzo wiem, jak to rozwiązać, no, ten konflikt właśnie interesów. Poza tym, że właśnie muszę zluzować, a nagrywanie znowu powinno być czystą frajdą, a nie kolejnym obowiązkiem styranego pracoholika. I tutaj trochę korci mnie, nie, żeby podzielić się tym wszystkim z wami, żeby wam powiedzieć o tych tysiącach planów i projektów, e, co mi tam po głowie nie chodzi, ale no nie, nie będę tego robił, bo potem znowu stwierdzę, e, najdzie mnie smutna refleksja, że to jest nie do realizacji, tak, że no nie, jednak nie, nie da rady, życie jest do bani, e, mm, upa ze mnie, a nie jakaś tam międzynarodowa... Mm, multiplatformowa, multikorporacja, multimedialna, z, z nieograniczonymi zasobami ludzkimi i finansowymi w sumie też, bo chyba coś takiego byłoby potrzebne, żeby to wszystko zrealizować. Powiem wam tylko tyle, że muszę zadbać o regularność i właśnie tym chciałbym się zająć w pierwszej kolejności. Dlatego też dzisiaj ten odcinek nagrywam i musi dzisiaj polecieć, choćby się, nie wiem, wszystko waliło bo naprawdę mocno wypadłem z obiegu i pociąg właśnie, pociąg się wykoleił i ciężko mu wrócić na tory. Mando miał coś takiego z radiem SK też swego czasu. Jak się wyjdzie z tego, z tej presji, tak? no to z jednej strony fajnie, że nie ma presji może, chyba, że jest się szymasem i się wtedy tę presję multiplikuje, ale zarazem, jak tam odcinek raz wypadnie, no to człowiek szybko się spina, jakoś to nadrabia i potem ciśnie dalej. Ale jak wypadnie dziesiąty, raz piętnasty, to nagle jest takie poczucie, że to już nie ma sensu, tak, że to właśnie już po ptakach czy coś. No ale właśnie to nie jest po ptakach, kurczę. Nekro, nekro nie kończy swojej działalności. Będzie umierać i zmartwychwstawać tyle razy, ile będzie trzeba. Nie ma innej opcji po prostu. Ale trzeba wypracować tę rutynę no bo Tak, ja muszę flow w sumie mam, tak? Ochotę nagrywania też, bo Michał Jerry, tak? Hubert Mando i zresztą wszyscy, którzy z nami nagrywają, Bogusia też, wszyscy mówi, rozmawialiśmy nawet ze sobą o tym, że nagrywanie, zwłaszcza teraz też, gdy te Kontakty społeczne gdzieś są ograniczone, ma takie działanie terapeutyczne. Także to jest przyjemne, to jest fajne. I zresztą solówki, no tak jak mówię, ja teraz gadam, siedzę w ogóle w piwnicy, w piwnicy, którą miałem posprzątać w tym roku, ale tak jak miałem zrobić tysiąc innych rzeczy, tutaj też wyszedł paradoks Szymasa. Tak? Chciałem zrobić milion rzeczy, zrobiłem ostatecznie, nie wiem, 500 z tego miliona. No i dołek przyszedł i brak motywacji, że o, czemu tylko tyle? No, tutaj piwnicy nie posprzątałem. Siedzę sobie w otoczeniu, tu akurat nie, Co mam w tych pudbach Tu mam jakieś moje płyty, CD, DVD i jakieś pamiątkowe starocie. No i do tego masę narzędzi, metalu, drewna, śrubek, gwoździ i innych rzeczy, w tym też jakieś rzeczy rodziców, wpychanych tutaj, jak na taki stereotypowy przysłowiowy strych siedzę sobie, mam na odwróconym taburecie zawieszony ekran akustyczny, który ma trochę wyciszyć, to pomieszczenie w ogóle to jest genialne, że jestem w tak nieakustycznym miejscu, a mam ekran akustyczny a przedtem stoi dyktafon na trójnogu, dyktafon z futerkiem założonym, tak, ja nie mam pojęcia jak to będzie brzmiało, możliwe, że będę brzmiał jak ze studni albo jeszcze gorzej ale w ogóle to jest komedia. jak na to patrzę i teraz o tym myślę ale właśnie siedzę tak, wiecie, to wszystko jest spontaniczne, a uśmiecham się, zresztą to chyba też słychać, nie? Teraz, że ten humor mam w miarę dobry, bo nagrywanie jest przyjemne, kurczę, i dzielenie się gdzieś tam tą pasją z innymi ludźmi i potem właśnie też możliwość interakcji, więc chciałbym, żeby to wróciło. Żebym ja wrócił do regularnego nagrywania, a wy, żebyście się regularnie w miarę odzywali. Tutaj jest to miejsce, gdzie podcaster zachęca do lajkowania, komentowania, followowania, śledzenia kanału i wszystkiego innego. Nie, ale w sensie fajnie by było, jakbyście dawali znać trochę częściej. Jak ja będę częściej nagrywał, to żebyście wy częściej dawali znać, że gdzieś tam jesteście, istniejecie i słuchacie. Eee, tak, e, to jest to. O co musimy zadbać na początku tego 2021 roku i mam nadzieję, że się, że się uda. Na jutro jestem umówiony z Mando na jedno nagranie i to jest coś, co zaplanowaliśmy dosłownie, nie wiem, z kwadrans przed tym, jak zszedłem tutaj z dyktafonem, więc też takie trochę spontaniczne działanie. Tak jak wspominałem w przekaście o Splatfim Fest 2020 z Jerem Bogusią i Pawłem jesteśmy umówieni też na jeszcze co najmniej dwa nagrania, które polecą w Nekro. Takie szczegółowe audycje o dwóch filmach, przynajmniej dwóch filmach z festiwalu. I to jest dla mnie też ważne, bo to są produkcje, które być może gdzieś tam wypłyną w dystrybucji. Tak? Czy to kinowej, czy w VOD. To jest nieważne, tak? ale może gdzieś tam wypłyną i fajnie by było, żebyście wiedzieli, czy i dlaczego warto po nie sięgnąć, czy też dlaczego może lepiej ją mijać szerokim łukiem, chociaż tu akurat już zdradzę, że to będą raczej recenzje pozytywne. No i tak naprawdę, wiecie, to już są trzy nagrania, przynajmniej. Do tego jeszcze, nie wiem, mogę chociażby nagrać o tym komiksie, o którym miałem nagrywać wczoraj, no i już mamy cały styczeń zapełniony. No, a jak pierwszy miesiąc leci, to potem można powiedzieć, że będzie z górki. Znaczy, no nie będzie pewnie, ale e, jeżeli odmrożę jeszcze w międzyczasie i pokończę kilka zaległych nagrań, pomontuję e, i to wszystko uploaduję, no to może nawet będzie całkiem bogaty styczeń, chociaż wolę za wiele nie deklarować, bo wiadomo jak to bywa. E, zresztą potem też tak, potem mówię, że będzie z górki, a tutaj będzie sesja na uczelni, kolejny semestr, ja będę miał więcej zajęć wtedy i tak dalej, i tak e, dalej. No właśnie, więc odpukać, tak, żeby nie było gorzej po prostu, mam nadzieję, że jakoś się będzie kręcić Ym, zwłaszcza, że nie wiem, no odpuściłem te zajawki, co boli mnie do tej pory strasznie mi tego brakuje, tak czasem znaczy czasem, ja często mam ochotę zrobić zajawkę yy, zwłaszcza, jeżeli właśnie planuję te kolejne odcinki gdzieś tam sobie w głowie ale jednocześnie to była bardzo dobra decyzja dla mojej psychiki, yy, więc zbawienna w skutkach, bo sprawia, że to całe planowanie jest jednak w sensie planuję sobie do przodu, ale nie na zasadzie kolejny epizod to to, kolejny to to, kolejny to to i jeszcze zawsze tydzień wcześniej muszę mieć nagraną zajawkę, bo to jednak było też potwornie stresujące, to było tak irytujące czasami, bo gdy nagrywaliśmy tam z wyprzedzeniem 2-3 tygodniowym, no to spoko, od razu się robiło zajawki i tak dalej, ale jak się czasem nagrywało, tak jak ja na przykład dzisiaj, na ostatnią chwilę, nie było do końca wiadomo, czy się uda, tak? czy w ogóle się zgramy na przykład z ekipą na dany termin czy może coś jednak e, nie wypali, e, no i nie mieliśmy tej zajawki, bo na przykład wszystko nagrywaliśmy naraz. E, nie zgadywaliśmy się tylko na trzy minuty na zasadzie, chodźcie, nagrajmy zajawkę, tylko raczej robiliśmy wszystko razem już w ramach jednego nagrania, nawet na jednej ście ścieżce e, często. No to jednak wtedy to było stresujące i nieprzyjemne, i tak samo jeżeli poszła zajawka, potem podcastu się nie udało nagrać. To też gdzieś tam wywoływało jakąś presję, a stres, presja, napięcie to są ostatnie rzeczy, jakich potrzebuję w tym roku. Naprawdę muszę robić wszystko, żeby takie też czynniki gdzieś tam minimalizować i by nagrywanie było po prostu czystą przyjemnością i frajdą, i takim właśnie taką odskocznią od y, codzienności, od rzeczywistości, a nie jakimś właśnie przymusem, karą, obowiązkiem czy coś takiego. Ja też chyba o tym mówiłem w tej mecie, y, ale to powtórzę. Y, nauczanie zdalne, bo ja, tak jak mówię, głównie nauczam, wiecie, prowadzę zajęcia dla studentów, prowadzę zajęcia dla gdzieś tam dorosłych po prostu, no, dla grup mieszanych, komercyjnych. E, prowadzę jakieś szkolenia też e, w sumie z zakresu literatury grozy między innymi. E, czasem jakieś tam jeszcze inne prelekcje, wystąpienia i gdy się to robi, wszystko przy komputerze. I na tym samym komputerze też się planuje te zajęcia. Sprawdza się testy, e, przygotowuje hand -outy. No to e, spędza się przy nim prawie całe swoje życie w danym okresie i do tego spędza się ten czas na pracy, więc yy, komputer, biurko, myszka, klawiatura, internet, wszystko zaczyna wam się kojarzyć z pracą i to też w sumie negatywnie wpłynęło na moje nagrywanie, Bo nawet gdy ten czas gdzieś tam miałem, to ja unikałem trochę yy, jednak gdzieś tam tego komputera. Miałem takie momenty autentycznej niechęci, takiego zniechęcenia się yy, i to nawet, nie wiem jak to ująć, to było... Yy, Uzewnętrzniane, uzewnętrzniane właśnie w taki sposób, na przykład siedziałem przy komputerze i sobie myślałem, a może bym obejrzał film. I nagle niby chciałem obejrzeć film, ale jednocześnie mój organizm, tak, moja psychika reagowała, na no, w sumie to nie wiem, co, w sumie to nie wiem, czy chcę teraz dwie godziny siedzieć przy komputerze, tak? A w sumie to może odejdźmy od tego komputera, tak? Albo już zmarnujmy ten czas na fejsie, czy gdzieś tam przeglądając jakieś artykuły w Google bo no, no no no nie nie nie tak nie chcę no więc to też było problematyczne dlatego na przykład w sumie dzisiaj dobrze że zszedłem, odszedłem od mojego typowego miejsca pracy i nagrywam gdzie indziej bo może dzięki temu też gdzieś tam ten flow jest większy spontaniczność lepsza i samopoczucie też lepsze no i mam nadzieję, że tak właśnie to się utrzyma, że ta niechęć e, do spędzania czasu przy laptopie e, gdzieś tam nie będzie mnie zatrzymywać, że nadmiar planów nie będzie mnie blokować, że uda się nad tym wszystkim zapanować i że zadbamy o tę regularność, ale najpierw to ja muszę przede wszystkim zatrzymać to nagranie, wrócić na górę, napisać post, e, zrobić upload, no zmontować to, no, ale to tylko odsłucham pewnie, nie będę raczej tutaj niczego przycinał dzisiaj. No i trzeba się szukować do jutrzejszej rozmowy z, Mandą, bo tak jak, z Mando, bo tak jak mówiłem, umówiliśmy się dosłownie kwadrans przed tym nagraniem, więc jeszcze nie mam notatek ani nic, nawet nie obejrzałem w sumie tego, co mamy jutro omawiać, ale obejrzę, tak, to w sumie, nawet mam okazję w końcu i motywację, żeby to zrobić, więc spoko, no i cóż. Trzymajcie kciuki, oby nam się razem wszystkim udało. Dzięki za uwagę. I co tu mogę powiedzieć? No nawiedzony 2021 czas zacząć. Bo to chyba będzie tytuł tego podcastu. Więc tak. Zaczynamy nawiedzony 2021 rok. Ale to w sumie zaczniemy za tydzień tak ostro. nie? A dzisiaj po prostu, tradycyjnie już życzę wam klimatycznego weekendu udanego tygodnia. I do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. I oby ta jakość dźwięku jednak nie była fatalna cześć